Szczegóły na oszą.pl. Oszą, Co zaplanuje, tu kupuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 16.02. Kwietnia. Matu skłania się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do żywocie grozi mężczyźnie, który wtargnął do fabryki w Łodzi i strzelał do dawnego przełożonego. 42-latek usłyszał zarzuty. Małżeństwa jednopłciowe protestowały w Warszawie, domagali się realizacji orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezydent Francji odpowiedział na drwiny i krytykę ze strony prezydenta Donalda Trumpa.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 Mówiła Marta Stachowiak-Klimaszewska z prokuratury. Przy mężczyźnie poza pistoletem czarnoprochowym znaleziono sześć noży, gaz pieprzowy i plastikowe opaski zaciskowe. Napastnik przyznał, że nie był zadowolony ze sposobów, jaki był traktowany w pracy. Prokuratura ma złożyć wniosek o areszt tymczasowy. Pod hasłem My już nie czekamy przed Pałacem Ślubów w Warszawie małżeństwa jednopłciowe domagały się realizacji orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych przez Urzędy Stanu Cywilnego.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 25 lat po kradzieży udało się odzyskać wartą około miliona złotych rzeźbę z Dylewa koło Ostrudy na Mazowszu. To pomnik ogrodnika z 1903 roku z różowego marmuru. Autorem jest Adolf Wild, jeden z najważniejszych rzeźbiarzy włoskiego modernizmu i symbolizmu początku XX wieku. Rzeźba została skradziona z parku w 2001 roku. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawców i przez ten czas była na międzynarodowej liście skradzionych i poszukiwanych ważnych dzieł sztuki. Jak udało się odnaleźć głowę ogrodnika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 16.05. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Potwierdziły się informacje o nowym trenerze Igi Świątek. Trzecia aktualnie rakieta kobiecego tenisa na świecie będzie pracować z Francisco Roigiem. O zatrudnieniu Hiszpana pisał wczoraj dobrze zorientowany w temacie francuski dziennik L'Equipe. Swoją drogą jacy polscy sportowcy znajdują się na szpaltach tej prestiżowej gazety. Tak decyzję Świątek komentuje trener tenisa Michał Gawłowski.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 W kraju awans do półfinału Ligi Mistrzów. Na wyciągnięcie ręki mają siatkarze Aluronu Warty zawiercie. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym pokonali do zera we Włoszech kucinę Lubę czy Zapowiadając dzisiejszy mecz do tego starcia wraca atakujący Warty Bartosz Kwolek. Chcemy zrobić ten drugi krok i wygrać Lube i postawić kropkę nad i. Wydaje mi się, że przede wszystkim troszkę zaskoczyliśmy im tym, jak graliśmy blok obrona i przyjęcie we Włoszech. Bardzo słabo jak na ich możliwości zagrywali. Początek meczu w Kosnowcu. Tu domowe spotkania w Lidze Mistrzów rozgrywa Warta o 18. Areną domowych spotkań naszych piłkarzy jest z reguły PG Stadion Narodowy w Warszawie. I tak będzie także 3 czerwca, gdy towarzysko zagramy z Nigerią. Pierwotnie miał, bo miał to być jeden z ostatnich sprawdzianów biało przed wyjazdem na Mundial. Od wtorkowego wieczoru wiemy jednak, że w Mistrzostwach Świata będziemy kibicować innym, nie naszym.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 W nocy przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, wysoko w górach śnieg, jutro zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i przeważnie od 6 do 14 stopni Celsjusza. Szlaki tatrzańskie są zamknięte dla turystów, jest czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jest odcięte od świata, tam dwa metry śniegu leżą, a w schronisku pięciu turystów i pracownicy. Dzień dobry, pięć stawów. Dzień dobry, schronisko w dolinie Pięciu Stawów, tak, rozumiem, tak, udało schronisko. się to znakomicie. Czy państwo w ogóle opuszczają ten budynek schroniska, czy w ogóle tego nie da się zrobić przy tych zaspach? Wie pan co, no możemy wyjść tutaj na zewnątrz, na taras i możemy się przejść wokół schroniska, bo dbamy o to, żeby codziennie tutaj odśnieżać, żeby nas rzeczywiście ten śnieg nie zasypał. Więcej szczegółów z życia schroniska pięciu stawów w kolejnych prognozach pogody dzisiaj.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 Reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel. Przy mikrofonie Michał Matus. Dziś w audycji popołudniowej pojawi się m.in. zamieszanie wokół ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Opowiemy Państwu o najnowszych doniesieniach. Porozmawiamy o Dniu Świadomości Autyzmu. W studiu ekspertka będzie odbierać od Państwa telefony i odpowiadać na pytania. Także poza naszą anteną będzie można zadzwonić po prostu z poradą związaną ze spektrum autyzmu. Przypomnimy też państwu wczorajszy urodzinowy piękny chaos. Przyszedł pan, nastroił pianino, ale potem okazało się, że przenieśliśmy to nienastrojone, więc trzeba było drugi raz wzywać panów, żeby przenieśli raz jeszcze właściwe pianino. To były złe, ale bardzo dobrego początki. A po godzinie 18.30 dziś w audycji popołudniowej w reportażu pojawi się historia pani Krystyny, opiekunki PCK, która nawiązywała wyjątkowe relacje ze swoimi podopiecznymi. Przerażona byłam. Ja go zobaczyłam, że ja taka sucha, a on taki facet, to skóra mi ścierpa, po prostu można powiedzieć. Ja wiem, masz brać tabletki i masz się ruszać. Ja mam Henio, bo... Ja bo inaczej to będę musiała cię zostawić. Ja mówię, no po co, ja, co ja z tobą? Zobacz, ja na mnie zobacz na siebie. 60 kilo, na przykład, a 180? Ja mówię, przecież ja cię nie każę biegać. Tu na podwórko, tu wychodził, coraz to większe rundki, i w przeciągu chyba półtorej roku schód 56-300. Jaka radość, mówię pan. To w reportażu po 18.30. Zapraszamy do trójki. Na zegarach, już 10 minut po godzinie 16. w głośnikach The Clash, Jules Should I go? A państwo mogą dzwonić pod dwie dwójki, siedem trójek. Telefon do państwa pełnej dyspozycji. So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 Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. Molest, decision, they're molest. They're molest. If you don't want me, set me free whom i'm supposed to be don't you know which clothes even fit me come on and let me know should i cool it or should i blow Or should I go? 13 po 16. Dwoje sędziów zaprzysiężonych, czworo wciąż bez złożonego ślubowania, padł w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest jeszcze rozwiązany. O nie. O politycznych scenariuszach, które mogłyby tę sytuację wyprowadzić na prostą. Józef Niewierowski. Najważniejsze wydaje się teraz stanowisko członków Trybunału Konstytucyjnego. To oni zdecydują czy wpuszczą do siedziby Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, ale nie zaproszonych przez prezydenta na ślubowanie sędziów. Bo jak zapowiadał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, znajdzie się sposób na ominięcie ślubowania w kancelarii prezydenta. Prawnicy znajdą na to sposób i jeżeli nie będzie tego zaproszenia do kancelarii, no będzie złożone to oświadczenie wobec prezydenta, ale w innej formule. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej prawnik Przemysław Rosati mówił dziś na antenie jedynki, że konstytucja nie wskazuje wprost sposobu ślubowania. Są różne formy. Może być forma pisemna, może być forma zdalna, może być forma osobista. Według tej interpretacji sędziowie mogliby napisać list bądź połączyć się na wideokonferencji z prezydentem. Na razie jednak ślą listy do prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Oczywiście jest taka granica, ponad którą już nie będziemy listów wysyłać, a podejmujemy a raczej przystąpimy do działania. Mówi powołana przez sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Ale musimy tę decyzję jeszcze rozważyć. Cały czas zakładamy, że pan prezydent wykaże jednak dobrą wolę i zaprosi nas do pałacu prezydenckiego. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział wczoraj, że nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące czterech niezaprzysiężonych sędziów. Natomiast sędzia Magdalena Będkowska oraz sędzia Dariusz Szostek zostali zaproszeni przez prezydenta w celu uzupełnienia wakatów, które pojawiły się już za prezydentury Karola Nawrockiego. Dwa wakaty powstały w kadencji pana prezydenta Nawrockiego. Za to bierze pełną odpowiedzialność i dlatego ci dwaj sędziowie zostali zaprzysiężeni. Kontruje go w trójkowej audycji bez uników minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Świat się nie zaczął. Może tak minister Bogucki myśli, ale świat się nie zaczął wraz z początkiem kadencji prezydenta Nawrockiego. Co dalej z Trybunałem? Choć nie jest w pełni obsadzony, może orzekać. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym minimalny skład orzekający to 11 sędziów. Co państwo sądzą o tej obecnej sytuacji? Dwie dwójki, siedem trójek, telefon do państwa na dyspozycji. A to nasza piosenka dnia w programie trzecim. Już 15 minut po godzinie 16.00 iż emale tworzyło duchy.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 Prawie 20 minut po godzinie 16.00. Razem z duetem Fischemadę, w tym utworze, który Państwo przed momentem słyszeli, śpiewał także Mateusz Krautwurst. To kawałek duchy. Piosenka dnia w trójce. Można głosować w naszej liście przebojów pierwsza trójka. Najbliższe notowanie jutro o 19.00. Mamy wielki czwartek. Dla Chrześcijan zaczyna się triduum paschalne. Okres od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty. W kościołach milkną dzwony, wieczorem jest odprawiana msza Wieczerzy Pańskiej, a wśród religijnych obrzędów toczą się też bardziej prozaiczne, choć gorączkowe przygotowania do świąt. Podczas nich nie brakuje obrzędów i tradycji ludowych, którym przyjrzała się Monika Gosławska.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 do grobu i zmartwychwstał właściwie to jest streszczenie całej wiary chrześcijańskiej. W Wielki Czwartek odprawiane są dwie msze: do południa Krzyżma i wieczorem msza Wieczerzy Pańskiej. Po niej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej Ciemnicą. To symbol uwięzienia Chrystusa. Od tej chwili aż do wieczora w Wielką Sobotę w kościołach milczą dzwony. To także czas ciszy w tradycji ludowej mówi Elżbieta Osińska Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ale żeby tak... Taka zupełna cisza nie panowała we wsi, to chłopcy biegali wokół kościoła z kołatkami i w ten sposób odstraszali złe duchy, no bo jak zapadła taka cisza, to złe duchy też mogły się uaktywić, jak, jak dzwony kościelne nie biły. Przez sześć kolejnych dni nie wolno było wykonywać niektórych prac, a do dziś, zwłaszcza na ziemi przemyskiej, zachował się zwyczaj palenia Judasza. Kościół katolicki nie pochwala jednak tego zwyczaju ze względu na jego agresywny charakter. Z kolei w Wielki Piątek odwiedzano groby zmarłych, a biedny. Dawano jałmużnę. Na Górnym Śląsku Wielki Czwartek był określany jako Zielony Czwartek, mówił polskiemu radiu Marcin Szymczyński regionalista. Dawniej tego dnia spożywano przygotowaną wcześniej zupę z ziół. Miał być to właśnie symbolem zieleniającego pola. W Zielony Czwartek malowano też wielkanocne jaja, stosując na przykład naturalne barwniki. Były to przede wszystkim łuski cebul, czy zielone prosno, szpinak. Zdobienie wielkanocnych jaj trwa w całym kraju. Różne regiony mają różne metody, na przykład Ziemia Opoczynskowa chwali się metodą batikową mówi Bożena Dulnikiewicz z Bielowic. One się nazywają pisanko-kraszanki, bo najpierw się ich pisze woskiem, takim specjalnie zrobionym pisakiem przez nas i później dopiero barwi. Z wielkim tygodniem łączy się wiele tradycji ludowych. Na przykład na Kujawach i Pomorzu żegna się wielkopostne potrawy, urządzając pogrzeb żuru i śledzia, o czym opowiadała w Radiu Pik Olga Kwiatkowska z Toruńskiego Muzeum Etnograficznego. Chłopcy chodzili po wsi z garnkiem tego on był często pomieszany właśnie z jakimiś śmieciami, pomyjami i obnosili też taką figurkę papierową śledzia na patyku. Jeden z chłopców wspinał się na drzewo, ale wcześniej wybierał sobie pomocnika. Kiedy już ten, który wykonywał tę czynność, wszedł na drzewo z garnkiem, to najczęściej zawartość garnka lądowała na tym właśnie pomocniku. Resztki żuru i wizerunek śledzia był zakopywany. Pod znany jest zwyczaj prowadzenia po wsi drewnianej figurki koguta przy śpiewie religijnych pieśni. Ma to nawiązywać do o trzykrotnego wyparcia Chrystusa przez Piotra. Inne ludowe zwyczaje to kąpiele w zimnej wodzie dla zdrowia czy szukanie Lubczyku. 24 minuty po godzinie 16 państwo dzwonią pod dwie dwójki, siedem trójek. Przypominam, numer do państwa dyspozycji Jacek Frencel odbiera. Chciałam podziękować całej trójce za fantastyczną imprezę urodzinową wczorajszą, w której mogłam uczestniczyć i życzyć wszystkiego dobrego. Ewa z Sopotu. My również odwzajemniamy się życzeniami a jeśli chodzi o te wczorajsze urodziny i wyjątkową audycję, to przypomnimy ją państwu po 17.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 Do reklamy. Let's go! Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach PP. Teraz za każde wydane 1000 zł w My Mediamarkt dostajesz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach PP. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna.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 serwisu trójki, Artur Ewertowski. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przy zamawianiu szczepionek na COVID w 2021 roku wczesne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia nierzetelnie oszacowało liczbę zamówionych szczepionek. Wczoraj zapadł nieprawymocny wyrok belgijskiego sądu, który orzekł, że Polska ma zapłacić 1,3 milionów euro kary za nieodebrane preparaty. Ich producent firma Pfizer pozwała Polskę i Rumunię, argumentując, że oba kraje powinny były przyjąć szczepionki, bo były do tego zobowiązane kontrakty. Komisji Europejskiej. Policja zlikwidowała w Krakowie wytwórnie podrabianych suplementów diety znanych polskich i światowych marek. Według śledczych, fałszowane produkty były wysyłane przez internet do tysięcy odbiorców w całej Polsce. Sama produkcja była prowadzona bez zachowania jakichkolwiek zasad sterylności i higieny. Ceny suplementów wahały się od 50 do 300 zł. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby kobietę i mężczyznę. Najprawdopodobniej sprawcy nie stosowali produktów niebezpiecznych dla zdrowia, ale całość ma zostać spadana. Mężczyzna skazany na śmierć za udział w ataku na tajny obiekt wojskowy podczas styczniowych demonstracji antyrządowych w Iranie został dzisiaj stracony. Podała agencja Reutera, powołując się na irański portal sądowniczy. Wyrok wykonano po odrzuceniu apelacji skazanego i zatwierdzeniu decyzji przez Sąd Najwyższy. Mężczyzna miał się przyznać do tych zarzutów podczas przesłuchania. Według Amnesty International był on torturowany w czasie śledztwa. To był serwis trójki. W programie trzecim teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam, jutro cena maksymalna za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 19 groszy, a oleju napędowego 764. Oznacza to, że jutro paliwa będą trochę tańsze niż dziś. Orlen tymczasem monitoruje sytuację na stacjach benzynowych, także tych przygranicznych. Rzecznik spółki Mateusz Witczyński powiedział, że po skoku sprzedaży 31 marca, kiedy został wprowadzony pakiet ceny paliwa niżej, w tej chwili popyt w kraju się stabilizuje. On jest nadal wyższy niż standardowo, nie mniej są to poziomy bezpieczne i na takim poziomie, który jesteśmy cały czas w stanie uzupełniać i oferować te paliwa.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 Niestety przy utrzymującej się blokadzie cieśniny Ormus realny staje się scenariusz drastycznych wzrostów cen ropy naftowej, co dla polskiego kierowcy może oznaczać, że olej napędowy będzie kosztować ponad 10 zł za litr. Doszłoby do tego, kiedy baryłka ropy kosztowałaby 150 dolarów, uważa Michał Stajniak z XTB. Na rynku ropy cały czas mamy do czynienia z próbą zmniejszenia ryzyka poprzez uwalnianie rezerw, ale z dnia na dzień sytuacja może być coraz bardziej napięta. Jeśli do połowy roku Ormus nie zostanie odblokowana, wtedy świat stoi przed ryzykiem nawet 200 dolarów za baryłkę, co grozi nam jeszcze głębszym kryzysem niż w latach 70. Obecnie baryłka ropy amerykańskiej WTI kosztuje 110 dolarów, a ropy Brent 109. Od dziś bilety na pociągi Polregio są dostępne w aplikacji Jak Dojadę. Kupić w ten sposób można bilety jednorazowe, okresowe dla psa na przewóz roweru i bagażu. Zbliża się budowa linii kolejowej do podwarszawskiego lotniska Modlin. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że dzisiaj został ogłoszony przetarg w tej sprawie. Wreszcie powstanie linia prawie 6 km odcinka dwutorowego zelektryfikowanego od stacji Modlin na trasie Warszawa-Gdańsk do samego portu lotniczego. Lotnisko w Modlinie także przygotowuje się do tej inwestycji. W planach jest m.in. budowa wielopoziomowego parkingu i rozbudowa terminala. Wakacyjny pociąg PKP Intercity z Warszawy do Rijeki w tym roku pokona tę trasę o godzinę szybciej. Oznacza to, że podróż z Polski do Chorwacji zajmie około 18 godzin. W tym roku pociąg wyjedzie z Warszawy w pierwszy dzień wakacji, czyli 26 czerwca. W ubiegłym roku jeździł 4 razy w tygodniu. Teraz będzie jeździć 6. I jeszcze rzut oka na kursy walut. Dolar kosztuje 3 71 groszy, a euro 4.28. W nocy przeważnie od minus 2 do 2 stopni, jutro od 6 do 14. A szlaki tatrzańskie zamknięte dla turystów. W Dolinie Pięciu Stawów leżą 2 metry śniegu. Schronisko jest odcięte od świata. Dzień dobry, dzień stawów. Ile osób państwo tam są zamknięci w tym schronisku? W personelu jest 6 osób plus ratownik to pełniący dyżur i pięciu turystów. Po takim czasie to już wszyscy państwo się doskonale znacie? No oczywiście, że tak. Dosyć wąskie grono mamy. A poza tym mają bardzo luksusowe warunki, bo praktycznie każda osoba jest w innym pokoju. Więc jeżeli ktoś chce sobie odpocząć pobyć samemu, to ma taką możliwość. Utknąć tak marzenie. 24 minuty do godziny 17. Travis E. Singh w trójce. 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 2 kwietnia i obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony zaledwie 18 lat temu. W studiu Aleksandra Wesołowska, sieja z fundacji Jim. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie czekać wkrótce na Państwa telefony pod numerem dwie dwójki 7 Trójek. Już teraz można dzwonić i ustawiać się w kolejce, a mogą Państwo dzwonić z prośbami o poradę, jeżeli sądzą, że przyda się Państwu jakiś ekspercki głos w domu związany ze spektrum autyzmu. Ja mam wrażenie, że autyzm ma bardzo wiele różnych oblicz, dlatego mówimy zresztą o spektrum autyzmu i chciałbym się teraz skupić na tym, które chyba nam najłatwiej może umknąć, czyli na tym autyzmie takim wysoko funkcjonującym. Mam wrażenie, że wraz ze wzrostem świadomości autyzmu coraz częściej, więcej mówi się też, mówi się też o diagnozie w dorosłości, która dotyczy właśnie tych ludzi wysoko funkcjonujących często z autyzmem, którzy są w stanie podejmować pracę, sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, ale jednak robią to dużym kosztem. Proszę powiedzieć yy, o tym, jak może wyglądać życie i trudności takiej osoby z autyzmem wysoko funkcjonującym dorosłej. Właśnie to słowo klucz już padło, czyli ten duży koszt, koszt, który te osoby ponoszą, ponieważ są w stanie dopasować się świetnie często, ze względu na to, że są to osoby bardzo inteligentne, też wychowane w taki sposób, że trzeba wejść w pewne normy społeczne, pewne zachowania są akceptowalne, pewne nie, więc dosyć szybko się tego nauczyły i wchodzą w rolę. Czyli wchodzą w rolę świetnego pracownika, w rolę świetnej mamy, taty, świetnej koleżanki i tak dalej. To tu, tu powiedziałbym, w czym problem? No właśnie. Tylko co się dzieje później, kiedy wracamy ją y, do domu i mają tą chwilę taką, kiedy mogą zdjąć maskę. Y, wiemy z doświadczenia, y, jak czasami bardzo ciężko to wygląda. Miałam koleżankę, która pracowała ze mną, świetnie sprawdzała się w pracy, natomiast opowiadała mi o tym, że przychodząc do domu, czasami nawet 2 trzy godziny leżała pod yy, kocem, za, zakrytą, bez dostępu do światła, dźwięku i po prostu uspokajała układ nerwowy. Czyli to jest ten moment, w którym czujemy, że nasz układ nerwowy jest mocno przeciążony tym właśnie dopasowywaniem się do schematów życia codziennego. I to jest taki sygnał, że yy, odczuwanie tego przeciążenia może nam wskazywać, że jest to pewien stan neuroatypowości. Czyli jeżeli po prostu łatwo się przeciążamy, to warto zrobić diagnozę albo pójść warto do eksperta? Warto porozmawiać, tak. Pójść do eksperta, niekoniecznie, bo też nie chciałabym, żebyśmy za płytko już zaczynali mówić o, o diagnozie. Są różne powody, dla których czujemy się przeciążeni. Są osoby wysoko wrażliwe, są osoby z skłonnościami do chorób, takich jak depresja. Na pewno mnóstwo może być takich przyczyn, ale na pewno warto zacząć od rozmowy, od takiej konsultacji psychologicznej. I wtedy psycholog już nas skieruje, czy to jest w bardziej w kierunku neurotypowości, autyzmu, może ADHD też często potrafią być pewne objawy mylone. Myślę, że to jest też dobra wskazówka dla Państwa, że jeżeli pojawiła się w Państwa głowie myśl, że może warto byłoby to sprawdzić, przedyskutować, to numer 2, dwójki siedem trójek, to jest numer dla Państwa. Nasza ekspertka wkrótce będzie czekała na Państwa telefony. A ja chciałbym spytać teraz o diagnozę dzieci takich z tym autyzmem wysoko funkcjonującym. Ich objawy i objawy takich wysoko funkcjonujących dorosłych różnią się w jakiś sposób? Przede wszystkim różnica jest taka, że jeżeli do diagnozy podchodzi osoba dorosła, to często jakby ona właśnie nauczyła się świetnie tego maskowania. Yy, więc są też narzędzia, które pozwalają wykryć maskowanie w procesie diagnozy. To już też my w Fundacji James takich narzędzi nawet szkolimy. Yy, po to, żeby właśnie nie przeoczyć tej, tej właściwej, prawidłowej yy, diagnozy i tych prawidłowych objawów. Ale faktycznie są to osoby, które bardziej będą mówiły o tym, co odczuwają, jak już mogą zdjąć maskę. Natomiast dzieciaki no, często yy, tej maski nie zakładają, bo są yy, Dziećmi. No i tutaj m, oczywiście też pewna wrażliwość i wrażliwość sensoryczna, y, pewne unikanie kontaktu, trudności w komunikacji. Czy to znaczy, że po prostu dzieci nie mają jakichś takich hamulców i oporów przed zapewnianiem sobie komfortu i na przykład uciekaniem przed hałasem czy rażącym światłem? Tak, bardzo bardzo często. Ja też jestem mamą chłopca w spektrum i y, o ile czasami y, jego trudności w społeczeństwie, w ogólnie w rodzinie wyglądają dość tak, powiedziałabym, no przeszkadzają trochę w życiu codziennym, to ja mam przynajmniej taką świadomość, że wiem, że on sobie radzi. To znaczy on sobie po prostu kompensuje tą swoją wrażliwość w taki sposób, w jaki sobie właśnie to kompensuje. I, I to jest fajne i tutaj właśnie fajnie, gdyby społeczeństwo było otwarte, wtedy nikt nie musiałby kompensować sobie tych trudności. Zastanawiam się nad tym właśnie autyzmem wysoko funkcjonującym u dzieci, bo jeżeli jest to taki autyzm na skraju tego spektrum, bardzo poważny taki związany na przykład z właściwie nieumiejętnością mówienia też, no to jest to taka jasna wskazówka, że jest jakiś problem, którym należy się zająć. Natomiast jeżeli mamy dziecko w spektrum, które mimo pewnych problemów jakoś sobie radzi, to, to chyba może też stwarzać u rodziców takie przekonanie, że wszystko jest w porządku i nie trzeba temu dziecku pomóc w tym w żaden sposób. Oczywiście, tak jak tutaj wspomniałeś wcześniej, jest to spektrum autyzmu, więc te objawy, symptomy są od lewa do prawa w każdą stronę, jest ich mnóstwo. Na pewno jest tak, że nie wszystkie dzieci wymagają pomocy takiej rozumianej, nie każdego rodzaju terapii. Są dzieci, które funkcjonują świetnie. My nie mówimy o wysoko funkcjonujących osobach, bo tak naprawdę kto ma prawo ocenić, jak, jak, kiedy jest takie wysokie funkcjonowanie? Nie? Bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że ktoś funkcjonuje wysoko i to bardzo często w przypadku dziewczynek czy kobiet jest widoczne, bo przecież zachowuje się zupełnie społecznie, akceptowalnie, radzi sobie świetnie. Tylko pytanie, jaki ponosi koszt? Więc tutaj ciężko czasami mówić o tym wysokim funkcjonowaniu. Kończąc tę naszą rozmowę, y, która przypomnę Państwu, którzy dopiero zaczęli nas słuchać, skończy się tym, że nasza nie pojawi się przy telefonie i będą mogli Państwo sami zadawać jej pytania pod numerem 2273, to chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Skoro mamy osobę, która wygląda na taką wysoko funkcjonującą, sprawnie poruszającą się w społeczeństwie, która może pracować albo uczyć się, jeśli chodzi o dzieci, to na co takiej osobie diagnozę? No właśnie y, kwestia tego, jak ona się czuje później, jak zdejmuje tą maskę, czyli y, kwestia tego, jak sobie radzi z tym, jak, z tym przeciążeniem, którego często doświadcza, bo to, że coś widzimy na zewnątrz nie oznacza, że w środku tam też jest wszystko właśnie fajnie. Często jest tak i na tym to spektrum autyzmu polega, że y, te osoby radzą sobie świetnie, natomiast ponoszą duży koszt i właśnie do tego kosztu jest potrzebna diagnoza. Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji Jim Dziękuję za tę pierwszą część rozmowy. Dziękuję bardzo. Teraz e, pani Aleksandra Wesołowska-Sieja będzie do państwa dyspozycji pod numerem 2273. Dlatego jeżeli mają państwo jakieś wątpliwości, pytania, chcieliby cokolwiek skonsultować z naszą ekspertką, 2273 to jest telefon dla państwa. Nie potknę, że gdy zadzwonię nie odbierzesz Pełne przedziały i pewną bezsędność Że coś się mną. wszystko jedno, wszystko źle Zatrzymaj wszystkie, zanim zaczną mnie pocieszyć Wszystko jedno, wszystko źle. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut do godziny 17. My teraz zajmiemy się wojną z Iranem, która wciąż dzieli społeczeństwo Stanów Zjednoczonych oraz sojuszników. Orędzie Donalda Trumpa nie przyniosło konkretów związanych z przyszłością tego regionu. Pytanie: czy Stany Zjednoczone utrzymają pozycję hegemona? To pytanie Moniki Suszek. Centrum świata. Nocne orędzie prezydenta Donalda Trumpa nie przyniosło przełomu w sprawie wojny z Iranem. Prezydent zapewnił, że konflikt jest bliski zakończenia i cele strategiczne są prawie osiągnięte. Jednocześnie zapowiedział kolejne bardzo twarde uderzenia. W ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni zaatakujemy ich z ogromną siłą. Przywrócimy ich do epoki kamienia łupanego, gdzie ich miejsce... Ale ponad połowa Amerykanów nie aprobuje działań Donalda Trumpa. Dwie trzecie społeczeństwa chce szybkiego zakończenia wojny, nawet bez pełnego zwycięstwa. A przemawia zatem nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również portfel. Wszystko idzie w górę. Ceny mleka, owoców i warzyw. Wszystko jest droższe niż wcześniej. Więc o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o pieniądze. Chodzi o kontrolowanie innych krajów. Chodzi o ciągłe zabieranie cudzych zasobów. I chciałbym, żeby ta wojna się skończyła. Wojna nie tylko dzieli Amerykanów, ale też wyraźnie przyspiesza erozję amerykańskiej hegemonii. Sojusznicy się dystansują, a świat coraz szybciej staje się wielobiegunowy. A naszym gościem jest amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojna w Iranie trwa już piąty tydzień. Wczoraj Donald Trump w orędziu do narodu stwierdził, że wojna z Iranem jest bliska zakończenia i cele strategiczne są prawie osiągnięte. Czy to była próba uspokojenia Amerykanów? Może taka retoryka zwycięstwa? To było wystąpienie, które Donald Trump powinien zaprezentować na początku tego ataku na Iran, bo do tej pory amerykański prezydent nie wyjaśniał, dlaczego Stany Zjednoczone w ogóle się tam znalazły, dlaczego zaatakowały Iran. Tych powodów było bardzo wiele. One były były sobie przeciwstawne. Dopiero wczoraj przedstawił jakąś oś narracyjną, która mogłaby tłumaczyć to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To przemówienie było też taką próbą znalezienia z powrotem zgubionych głosów. Bardzo jasno pokazujące, że prezydent boi się, że Partia Republikańska przegra wybory, które są już w listopadzie, wybory uzupełniające do kongresu. I to jest takie trochę być albo nie być Donalda Trumpa, jeśli chodzi o jego pełnię władzy. Które takie kluczowe tezy były skierowane do wyborców? Ten fragment związany z ze wzrostem cen, zwłaszcza ze wzrostem cen benzyny, bo w portfelu każdego Amerykanina, w jego budżecie miesięcznym, to jest bardzo ważna pozycja. Amerykanie wszędzie jeżdżą samochodami, bo oni bardzo mocno reagują na wszelkie wahnięcia, zwłaszcza wahnięcia w górę, jeśli chodzi o ceny benzyny. I Donald Trump, który obiecał powrót złotego wieku, jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską, no musi się zmierzyć z tym, że Amerykanie tego złotego wieku nie widzą, nie odczuwają we własnych portfelach i mogą być rozczarowani. No dobrze, to przejdźmy teraz do tego szerokiego kontekstu, bo mamy wojnę z Iranem, która jest negatywnie oceniana przez społeczeństwo. Mamy negatywną ocenę środowiska międzynarodowego, sojuszników NATO. Czy ta wojna przyspiesza taką erozję tej amerykańskiej hegemonii? Zdecydowanie tak. Ta wojna pokazuje, że Stany Zjednoczone przestały być światowym policjantem, a stały się trochę takim światowym gangsterem, który nie liczy się z nikim i ni z niczym i robi co tylko chce i wzywa później sojuszników do współdziałania, nie licząc się z procedurami, z, z tym, jak funkcjonuje środowisko międzynarodowe, jak funkcjonuje w ogóle prawo międzynarodowe, tylko uważa, że może po prostu zwołać swoją ekipę za pomocą wpisu na True Social. To bardzo dobrze pokazuje, że Stany Zjednoczone nie są postrzegane jako taki pewny sojusznik, jako sojusznik, który może cokolwiek zagwarantować. To też pokazuje, jak Donald Trump podchodzi w ogóle do stosunków międzynarodowych. On jest bardzo niechętny wszelkim sojuszom, wszelkim jakimś porozumieniom, które nakładają na Stany Zjednoczone pewne zobowiązania. On woli takie sojusze funkcjonalne. Tu i teraz, załatwimy jedną sprawę, przejdziemy do drugiej, może się porozumiemy, a może nie. Ale to jest też bardzo mocno związane z tym, że w Stanach Zjednoczonych rosną nastroje izolacjonistyczne, czy sama ocena NATO jest bardzo mocno działa nawet barw partyjnych, co ciekawe. I na przykład 45% republikanów pozytywnie się wypowiada o NATO, a jeśli chodzi o demokratów, to już jest 77%. Więc widać, że jest pewien rozdźwięk w postrzeganiu roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i roli Stanów Zjednoczonych w sojuszach. Co też dobrze obrazuje, że nie ma zgody co do jednej wizji. Natomiast musimy pamiętać, jak popatrzymy na Stany Zjednoczone z Europy, że tam dochodzi do bardzo dużej zmiany pokoleniowej w amerykańskiej polityce. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie pojawiają się politycy, którzy nie pamiętają Wojny, którzy nie uważają takiej roli przywódczej Stanów Zjednoczonych za pewnik i bardziej zależy im na tym, żeby realizować interesy ich wyborców, tych, którzy na nich zagłosowali, którzy ich wysłali do kongresu, którzy wysłali ich do Białego Domu, niż żeby realizować jakieś interesy zagranicznych aktorów, zagranicznych członków sojuszy. No i być może to jest to, że America First stanie się takim uniwersalnym hasłem, niezależnie od barw partyjnych i będzie przyświecała zarówno demokratom, jak i republikanom, w zależności od tego, kto będzie te wybory wygrywał. I wydaje mi się, że to bardzo mocno zmienia te napięcia i tę dynamikę stosunków międzynarodowych i europejskich. Europa i sojusznicy muszą się na to przygotować muszą przyjąć, że Stany Zjednoczone nie wrócą prawdopodobnie do takiej pozycji, jakie były przed Donaldem Trumpem, zanim się pojawił w ogóle w polityce, bo on bardzo mocno nadwyręży to środowisko międzynarodowe, on bardzo mocno nadwyręży zaufanie do Stanów zjednoczonych, ale też sprawi, że Amerykanie będą mogli do pewnego stopnia zacząć faktycznie bardzo mocno stawiać na interes, przede wszystkim na interesy Ameryki, a dopiero potem zastanawiać się, czy opłaca im się wchodzić w sojusze z innymi państwami. Amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Centrum Świata. Himself assassinated. Hey now, every time I lose, attitude. You took a town by storm. The mess you.